Witam Was drodzy słuchacze, mówi dla Was Michał i dzisiaj przygotowałem dla Was multirecenzję a jest to multirecenzja siedmiu filmów, które nakrycił jeden reżyser a jest nim M. Night Shyamalan na wstępie chciałem zaznaczyć dwie rzeczy, pierwsza z nich to jest to, że nie zrobię recenzji jego pierwszego filmu, a jest to film Mój dziadek i ja, może dziadek i ja w każdym razie oryginalny tytuł to, to, to, to jest Wide Awake i nie zrobię recenzji, ponieważ po pierwsze nie widziałem filmu, a druga sprawa jest taka, że no, myślę, że nikomu się krzyda nie stanie, bo to jest mało znany film, pewnie niewielu ludzi go widziało nawet. I tak jakby nie pasuje do całej reszty jego dorobku, więc myślę, że nikomu się krzyda nie stanie, jeśli pominę ten film. A kolejna rzecz to jest to, że przed każdym kolejnym omawianym filmem będę czytał już gotowy opis fabuły filmu gotowy, wzięty z internetu już ponieważ, ponieważ myślę, że gdybym miał sam wymyślać na poczekaniu opis fabuły jakiegoś filmu, myślę, że ta audycja by trwała dwa, może trzy razy dłużej niż powinna więc, żeby zrobić to szybko, będę miał gotowy opis i mało co na uwadze, zapraszam Was do słuchania pierwszy film M. Ta Marana. to jest obraz z gatunku horror a jest to film pod tytułem Szósty Zmysł. O czym to jest? Psychiatra dziecięcy Malcolm Crow w tej roli Bruce Willis pewnej nocy zostaje zaatakowany przez swojego byłego pacjenta Vincenta Greya w tej roli Doni Wolberg. Mężczyzna oskarża doktora o to, iż nie potrafił mu pomóc. Strzela do niego, a potem odbiera sobie życie. W rok po tamtych wydarzeniach Malcolm poznaje Cole'a Sira w tej roli Joe Osmond. Chłopiec ma objawy licznych zaburzeń psychicznych. Jego przypadek jest niezwykle podobny do sprawy Greya. Dr. Crow postanawia pomóc Cole'owi. Uważa, że jeśli to zrobi, łatwiej będzie mu wrócić do normalnego życia po zamachu. Sytuacja komplik komplikuje się, gdy podczas jednej z rozmów chłopiec wyznaje Malcolmowi, że widzi martwych ludzi. E, uważam, że jest to naprawdę rewelacyjny film. Pamiętam, że widziałem go po raz pierwszy. To nie dość, że e, naprawdę przeraził mnie, i po prostu powoli mnie na kolana od naprawdę dobrej gry aktorskiej nie tylko przez Bruce'a Willisa który zazwyczaj gra w filmach akcji nie ma czym się popisać mamy też znakomitego młodego wtedy tak lubię użyć do, dopełniacza Haley Joel'a Osmenta A może Hayley'ego w każdym razie Joel Osment tak świetnie zagrał w tym filmie, że miał nawet nominację do Oscara za swoją kreację Obecnie właściwie gdzieś zniknął w świecie filmowym, a świat zna go głównie z trzech ról filmowych jest to szósty zmysł, podaj dalej i AI, sztuczna inteligencja. Także mamy świetne aktorstwo, bardzo dobre dialogi i kiedy już są sceny grozy, to naprawdę są przerażające. Nie dlatego, że co chwila jest jakiś, nie wiem, tak zwany jump scare, czyli pojawia się głośna muzyka i mamy podskakować w tolu, nie. Naprawdę pokazują się nam przerażające obrazy. I co ciekawe, wcale nie są jakieś takie, nie wiem, yy, reżyser, czyli Shyamala, nie za bardzo, jakby to ująć, przy minimalnych środkach potrafił naprawdę przerazić nas. Sprawić, że oglądamy cały film z zaciekawieniem, yy, buduje napięcie i kiedy już są sceny właśnie takie horrory, czyli pojawiają się duchy, Naprawdę są to przerażające i zapadające w pamięć sceny. Z takim sukcesem kasowym i artystycznym zdobył chyba 6 nominacji do Oscara, w tym dla filmu i reżysera. Niestety nic wtedy nie wygrał, a myślę, że to szkoda. Myślę, że przynajmniej za scenariusz naprawdę zasłużył, bo to jest naprawdę kawał świetnej roboty, a film to jeden z najlepszych horrorów, jaki kiedykolwiek widziałem. I jeden z najlepszych filmów 1999 roku. Następny film to film niezniszczalny. David Dunn, po raz kolejny Bruce Willis, jako jeden ze 131 pasażerów ocalał z katastrofy kolejowej. Nie tylko ocalał, ale wyszedł z niej bez najmniejszego zadrapania. Nigdy też nie chorował, ani nie cierpiał wskutek złamań i innych wypadków. Czy jest możliwe, żeby ten strażnik strzegący porządku na meczach futbolowych był niezniszczalnym, wcieleniem superbohatera z komiksu, którego celem jest walka ze złem? Tak twierdzi Elijah Price w tej roli Samuel L. Jackson. Obsesjonat komiksów cierpiący na genetyczne schorzenia polegające na tym, że ciągle łamią mu się słabe kości. Tutaj jest zdecydowanie słabszy film, ale niekoniecznie zły. Eee, myślę, że jest dobry od strony aktorskiej, głównie dzięki Bruceowi Willisowi i Samuelowi L. Jacksonowi. Myślę, że ma niezłe dialogi. I bardzo też podobały mi się zdjęcia. Takie powolne ujęcia i bardzo ciekawe są kadry. I momentami też jest zwolnione tempo. Myślę, że bardzo ciekawie jest tu... Po, po, nie, ciekawe sceny są czasami pokazywane przez właśnie zwolnione tempo. Ogólnie od strony wizualnej jest naprawdę bardzo dobry, aktorski. Niestety film nie ogląda się z aż takim zaciekawieniem. Nie trzyma nas za bardzo napięciu historia, bo za bardzo nie ma o czym. Bo głównie film polega na tym, że ten cały David... No a tak rozmyśla Co się z nim dzieje, czemu jest tak jak jest Czemu tak jest taki silny Czemu nic, nikt mu nie może zrobić krzywdy I takie sprawy I po prostu nie jest to aż tak Wciągające jakby reżyser chciał uważa, uważa film, że jest niezły Poza tym mam lekkie problemy Z zakończeniem Jest zaskakujące Ale wydaje mi się jakby było tam Na siłę wrzutone. jakby Reżyser naprawdę chciał po szóstym zmyślałem zrobić kolejne naprawdę mocne zakończenie i kiedy to się wydarzyło pomyślałem sobie o, oh, ciekawe ale nie zrzuciło mnie z fotela, więc ogólnie to jest niezły film ale nie wiem czy no nie wiem czy komu go poleci na przykład mój kolega wielki fan komiksów e, nawet no, Igor Igorowi po... Igor powiedział że podoba mu się cała idea filmu ale no z wykonaniem trochę gorzej i mówił, że trochę głupi ja nie uważam, że jest głupi myślę, że zakończenie jest trochę jakieś takie nie tego, ale film jest niezły kolejny film to kolejny horror a jest to film Znaki Mel Gibson wciela się w postać byłego pastora, ojca dwójki i dzieci który po tragicznej śmierci żony zrywa z kościołem i porzuca stan duchowny wspólnie z córką, synem i młodszym bratem mieszka na farmie w Pensylwanii. Gdzie pędzi spokojny żywot. Do czasu. Pewnego dnia pastor odkrywa na swoim polu kukurydzy tajemniczy symbol, który nie mógł być pozostawiony przez człowieka. Niebawem informacja informacji o podobnych znakach pojawia się na, na całym świecie. A ten znak to są po prostu kręgi zbożu o dziwnych kształtach jakby. To jest dobry film. Słyszałem mnóstwo opinii ludzi, że uważałem, że też jest głupi, że mam mnóstwo wad. Ja myślę, że jest dobry trzyma w napięciu. Trochę zawiodł się na Melu Gibsonie, którego na co dzień lubię. Myślę, że tak jakby nie za bardzo wczuł się w rolę i ma parę naprawdę fałszywych tonów, jeśli chodzi o film. I głównie tak jakby próbował naśladować Nicolasa Cage'a w próbowaniu być cały czas cierpiącym na ekranie. Wydaje się jakby... No, kto, ktoś inny powinien zagrać tę rolę. Nie wiem kto, ale Mel Gibson jakoś tak no, mógłby być lepszy. Ale poza tym, to jest dobry film trzymający w napięciu. Mamy dobre aktorstwo yy, dzieci, między innymi Abigail Breslin, którą możecie kojarzyć jako mała dziewczynka z filmu Mamis i Hacking Phoenix, no, gladiator, spacer Polinie, znacie go raczej. E, ma też parę zabawnych momentów i ogólnie myślę, no, mi się powtórzę, to jest dobry film, warto obejrzenia. E, zakończenie trochę zmusza do przemyśleń. Nie jest jakieś takie super zakokujące, ale może nie takie przemyśle na temat własnym nad własnym życiem, ale kiedy każdy może sobie zastanowić się e, kiedy każdy może tak chwilę zastanowić się nad zakończeniem. Co sprawiło, że takie coś się stało? Czy to, czy to było, nie wiem. No, ja raczej nie mogę powiedzieć, bo myślę, że trochę bym zdradził zakończenie, ale zakończenie zmusza do przemyśleń nad obrazem. Także to jest dobry film. Kolejny film, który, od którego właściwie Shyamalan się już zaczął staczać, jest to obraz osada. Pewna młoda... E, młoda, pewna mała osada w Pensylwanii jest otoczona lasem, w którym żyją zwierzęta bestie. Między mieszkańcami lasu i osady panuje porozumienie. Ludzie nie wychodzą do lasu, zwierzęta nie atakują miasteczka. Jednakże pewnego dnia Lucius, w tej roli Hacking Phoenix, łamie zakaz i wchodzi do lasu następnego dnia mieszkańcy znajdują na swych drzwiach dziwne znaki, a wkrótce osada zostaje zaatakowana przez bestie. to właściwie jest połowa fabuły tego filmu ale gdybym miał powiedzieć drugi, drugą połowę fabuły, myślę, że zdradziłbym pewien ważny e, ważną część i no chyba nie chcielibyście raczej tego rzecz jest w tym, że porażka w filmu polega na tym że została źle zareklamowana bo wszelkie zwiastuny czy tam plakaty reklamowały to jako horror kolejny film grozy tego Szajam który stworzył szósty zmysł a to właściwie ani trochę nie jest horror są może takie dwie sceny które mogłyby być do horroru ale to naprawdę tyle w filmie naprawdę rozchodzi się o zupełnie coś innego i to jest to jak coś gdzieś wyczytałem na forum to właściwie jest rzeczywiście historia miłosna bo rozchodzi się o Lusiusa, którego gra. E, Hakim Fenix i jeszcze jedną bohaterkę graną przez Bryce Dallas Howard, która jest niewidoma. I e, od tej relacji, tych dwojga zaczyna się inna fabuła filmu zupełnie i, i od tego momentu zakończyła jest zupełnie inny film. E, w filmie gra też Adrian Brody, znany z pianisty, który gra upośledzonego e, mężczyznę, takiego przyjaciela, hakina Phoenixa i bohaterki granej przez Bryce Dallas Howard ten film jest dla mnie ok w sumie myślę, że dobrze prezentuje się wizualnie dzięki zdjęciom Roger, Rogera Rogera ma bardzo ładną muzykę nominowaną do Oscara autorstwa Jamesa Newtona Howarda aktorzy naprawdę starają się coś wnieść do tego filmu, ale niestety nie mogą bo niestety postacie w filmie nie są ani trochę interesujące wygląda to tak Hacking Phoenix gra milczącego faceta. I tyle. Bradleys Howard gra niewiadomą dziewczynę. I tyle. Edwin Brody gra upośledzonego faceta. I tyle. Tak, to jest taki bardzo płytki poziom napisania postaci. E, film byłby znacznie lepszy, gdyby naprawdę był lepiej napisany, gdyby postaci miały więcej barw w sobie. A tak to niestety za bardzo nie przejmujemy się losem wszystkich. W tym filmie. Zakończenie jest dość zaskakujące znowu. Niestety mi zostało zdradzone przez pewien film na YouTubie, ale i tak myślę, że gdybym obejrzę, to by powiedział, o, to jest zaskakujące. Pamiętam rozmowę Ochmana z Igora na temat tego filmu i mówili, że film jest nawet fajny, ale zakończenie sprawia, że kompletnie rujnuje całe wrażenie filmu. Ja się jakoś nie mogę z tym zgodzić. Myślę, że nie znając zakończenia, bym może nadał wyższą cenę filmu ale tak po prostu no to jest niestety film tylko ok. Yy, nie wiem, czy bym kolego polecił. Warto posłać ścieżki dziękuję bo jest naprawdę ładna, ale sam film, no... Naprawdę może było coś więcej z tego wyciągnąć, ale no niestety zawód. Następny. Kobieta w Mekitnej wodzie. Cleveland Hip w tej roli Paul Giamatti, jest cierpiącą na depresję administratorem sporego bloku mieszkalnego o nazwie Laguna. Każdy jego dzień wygląda tak samo. Hip odwiedza ekscentrycznych mieszkańców budynku, naprawiając drobne usterki w ich mieszkaniach oraz czyści należące do obiektu basen. Codzienną rutynę burzy nagle pojawienie się tajemniczej dziewczyny o imieniu Story. W tej roli znowu Brass Howard. Założyłem, że shaman lubi dwa razy pracować z tymi samymi aktorami. Znaleziona w okolicach basenu kobieta kozuje się narfem. To jest właściwie źle napisałem. Jest narfą, nie narfem. Podobno do nimfy, mistyczną istotą i zamieszkującą magiczny, błękitny świat. Story przybyła do laguny w poszukiwaniu człowieka, którego życie i działalność mogą zmienić historię naszego świata. Niestety nie wie, który z mieszkańców w budynku jest tym wybranym. Hip postanawia je pomóc. Eee, to jest naprawdę beznadziejny film. Dawno nie cierpiałem tak podczas oglądania filmu. Pierwsza rzecz. Bohaterowie są w ogóle nieciekawi. Paul Dziamati naprawdę starał się coś zrobić ze swoją rolą, ale myślę, że momentami jego rola jest naprawdę wręcz upokarzająca. Jest pewna scena, kiedy naprawdę głośno powiedziałem: Jezus Maria, naprawdę po prostu. A aż wstyd patrzeć, co czasami Paul Dziamati wyprawia wy, wy, w tej filmie. Znaczy głównie chodzi mi o jedną scenę, ale poza tym no, postacie nie są ciekawe po prostu. E, druga rzecz. Historia absolutnie nie wciąga. Po prostu płynie sobie, bo ca cały film był zrobiony z ideą bycia jakby taką bajką dla dzieci na dobranoc, ale znaczy, może połowicie się to sprawdził, bo rzeczywiście film usypia nawet mocno, ale nie wiem, po prostu to, to jest dla mnie koszmarny film po prostu. Kolejna rzecz jest, jest też w tym, że w momencie, kiedy główny bohater poznaje to całą Narfę, jest ca okazuje się, że jest cały skomplikowany proces tego jak ona może wrócić z, z tam skąd przybyła i cały proces jest tak skomplikowany tak zawiły że po prostu widz ani nie nadąża ani nie jest zainteresowany po prostu to jest, to jest film przy, przy którym się cierpi po prostu i przy zakończeniu dzieje się też sporo naprawdę głupich momentów kiedy naprawdę łapie się za go i ja myślę jak można było takie coś napisać Film Tragedia po prostu. Naprawdę ani tro nie ma ani jednej rzeczy w filmie, którą mogłoby powiedzieć. O, to było fajne, ale. I jeszcze boli mnie fakt, że Shyamalan miał na planie bardzo zdolnego operatora o nazwisku Christopher Doyle i nic z nim nie zrobił. Nie ma ani jednego naprawdę pięknego ujęcia w filmie. W ogóle cały film jest taki, no, boleśnie nijaki, szary. Nie, szkoda czasu po prostu. Następny film to zdarzenie. Wszystko, wszystko zaczyna się nagle, bez ostrzeżenia. W ciągu kilku minut wielkie amerykańskie miasta ogarnia epidemia dziwnych, przerażających samobójstw. Co jest przyczyną tak drastycznych zmian w ludzkich zachowaniach? Czy, ta, a, czy to atak terrorystyczny? Eksperyment, który wie, kto się spod kontroli? Nieznana dotąd broń biologiczna? No, nawet i wadmena ile tu pytań zadaję w opisie. Nieważne. Dla nauczyciela fizyki Eliota Mura, w tej roli Mark Wahlberg, ważniejsza staje się ucieczka przed budzącym grozę fenomenem. Chociaż jego małżeństwo z Almą, w tej roli Zoe Deschanel, przechodzi kryzys, razem wyruszają w drogę do wiejskich terenów Pensylwanii, gdzie mało nadzieję uchronić się przed atakiem. Wkrótce jednak okaże się, że nikt nie jest bezpieczny, bo przed niewidzialnym mordercą nie ma ucieczki. To jest kolejny bolesny oglądają film, nie tak tragiczna kobieta w beki wodzie, ale i tak strasznie słaby bo właściwie jedyną zaletą jest fakt, że nie nudzi i mniej więcej jest się ciekawym przez cały film, co się zdarzy, co się zdarzy dalej, ale przede wszystkim film cierpi od strony aktorskiej. Mark Wahlberg jak zwykle gra obrzydliwie nijako, jest zrobiony z drewna i po prostu aż to jest przerażające oglądać to, co on robi i właśnie jak nijaki może być Właśnie od pierwszych sekund można mieć wrażenie, że o Jezu, to będzie beznadziejna kreacja. I wcale nie lepsze jest od niego Zoe Deschanel, którą lubię raczej. Bardzo fajna była w filmie 500 Dni Miłości. Ale tutaj aż, aż to mówię, że jest też nijaka, ma dziwną mimikę twarzy, zachowuje się nienaturalnie, jest mnóstwo fałszywych tonów. I po prostu też, ja nie wiem, Scheinman stracił. Jak, yy, stracił możliwość kierowania aktorami bo po prostu chyba nie ma ani naprawdę dobrej roli w tym filmie jest też John Legizamo, tak mam nadzieję, że się wmawia jego nazwisko który też jest no ma też ma dziwną mimikę twarzy i po prostu wszyscy grał dziwnie w tym filmie po prostu tak jakoś niejako, byle jak, byle odklepać scenariusz, jakby to wszystko było kręcone za pierwszym ujęciem no fatalne jest aktorstwo. Dialogi też są strasznie słabe i momentami po prostu komiczne. E, aspekty fabuły też się wydają głupie momentami. E, nie to po prostu jedyna z tego tego filmu, jak mówiłem, to jest fakt, że jednak jest się mniej więcej zainteresowany, co będzie dalej i nie nudzi. Ale to i tak nie jest w ogóle przyjemny sens i naprawdę odradzam oglądanie tego filmu, bo jest po prostu strasznie słaby. Co dalej? A, to już ostatni film. Film, który, po, który, po którym wszyscy jechali równo, zarówno w Ameryce, jak i u nas w Polsce. Ostatni Władca Wiatru. Film zrealizowany na podstawie znanego serialu dla dzieci, osadzony w świecie fantazy, wzorowanym na azjatyckiej metafizyce, w, w którym głównymi, e, głównymi wątkami są wschodnie sztuki walki i magia. Pozomek znaczącej linii awatarów musi nauczyć się odpo odpowiedzialnego działania, aby skutecznie stawić czoła narodowi ognia i nie, do nie dopuścić do zniewolenia narodów wody, ziemi i powietrza. Hm. Huh. Dziwny ten opis strasznie. Bo, bo, film właśnie zaczyna się od tego, że mamy dwójkę bohaterów, niestety nie pamiętam ich ani nazwisk aktorów, ani bohaterów, który, przed którymi pojawia się jakaś wielka kula, w której znajduje się ten cały awatar, i próbują się o nim coś, od czegoś dowiedzieć potem przychodzą ludzie z jakiegoś plemiona, nie wiem, ognia którzy męczą wioskę i ten awatar postawiła im się postawić i film polega głównie na tym, że ten cały awatar i dwójka innych bohaterów podróżują razem po tych wszystkich plemionach i próbują jakby no pomóc awatarowi zyskać te wszystkie moce Kre, kre, dzięki którym wyzwoli cały świat, czy coś w tym stylu film też jest strasznie słaby, równie słabe co zdarzenie e, ma parę, nawet nieco efektów specjalnych, ale to naprawdę tyle no, może jeszcze tam, nie wiem, kostiumy sceny, to jest jeszcze ok ale reszta Boże, koszmarne aktorstwo, naprawdę a, a, aż oczy bolą od oglądania, co ci aktorzy wypra wyprawiają, najbardziej wkurzą mnie chyba Dev Patel, który jest znany ze Slumdoga Milionera z ulicy który jest komiczny w swojej roli, próbuje być straszny, a wychodzi mu to tak nieudolnie, że po prostu albo śmiać, albo płakać można. Główny awa bohater, awatar też jest bardzo nijaki, ma tyle charyzmy, co Anakin w pierwszej części Gwiezdnych Wojen i reszta aktorów też strasznie słabo. Dialogi też są naprawdę nie wiem, takie no, dziwne, komiczne i cały film w ogóle jakby nie trzyma w, za... nie, nie trzyma w napięciu nie, nie, nie zbudzałem sympatii film wydaje się być zrobiony na kolanie po prostu nie oglądałem serialu na podstawie którego powstał film, ale ponownie to jedna z największych jego wad, bo słyszałem, że fani serialu naprawdę nie nienawidzą tego filmu, bo naprawdę z samego serialu pozostało naprawdę niewiele w samym filmie i na to narzekają ja nie widziałem serialu, więc nie mogę tego skomentować, ale wiem, że to tak jest bardzo słaby, niewciągający film. Myślę, że nie jest gorszy od kobiety w bekitnej wodzie, ale jest na równym poziomie, co na ten film. Także też nie mogę tego polecić i niestety, no to na pewno jeden z najgorszych filmów zeszłego roku. Szko szkoda czasu. Także. Ogólnie cała filmografia Pana Szemalana prezentuje się tak połowicznie. Miał parę niezłych filmów i parę naprawdę koszmarnych. Właściwie trzy. Ech, niestety Pan Szemalan chyba do tej pory będzie reklamował swoje nazwisko tylko jako twórca szóstego zmysłu. Może jeszcze znaków ewentualnie. Ale to tyle. Bo po prostu ludzie do tej pory znaczy ludzie teraz naprawdę go nienawidzą jadą po nim i myślę, że on nie jest takim najgorszym reżyserem. Myślę, że największą wadą jego filmów jest zawsze scenariusz. Bo myślę, że czasami Szałamaran ma problem z pisaniem dialogów i no, budowaniem ciekawych postaci. Ale od strony wizualnej jego filmy nigdy nie są jakieś takie beznadziejne. Myślę, że nawet Sani Własny Wiatr ma parę ciekawych wizualnie momentów. Ale no, myślę, że pan ma kiedyś wróci z naprawdę ciekawym niewielkim filmem, po którym ludzie znowu zaczną go lubić i wybaczą mojego poprzednie chłamy i nie wiem, nijakie filmy. Oprócz szóstego zmysłu oczywiście i znaków. Reszta niestety, no, świat mógłby istnieć bez tych filmów. Ciekawostką jest fakt, że oprócz Ostatniego wacy Wiatru, Shaman pojawia się przynajmniej raz ma krótką scenę ze swoim udziałem w filmie. Wśród z zmyśle gra jednego lekarza, w Niezniszczalnym jest innym koleśem podejrzanym o nie wiem, o posiadanie narkotyków czy tam broni e, w osadzie no tego nie mogę powiedzieć, bo bym zdradził zakończenie w kobiecie w na wodzie ma nawet dość dużą rolę, bo gra jednego z mieszkańców całego e, bloku mieszkalnego a w zdarzeniu mówi tylko hello przez telefon, bo jest tam głosem e, w każdym filmie też muzyka robi ten sam koleś a jest nim James Newton, Newton How. Jezu, co, co się z nim dzieje? James Newton Howard. szanowny kompozytor, ja raczej, nie wiem, na mnie nie budzi wrażenia, ale podobała mi się jego muzyka w osadzie i myślę, że ilekroć jego muzyka pojawia się w filmie, to jest jedna dodatkowa zaleta, przynajmniej dla jego fanów i dla fanów klasycznej muzyki filmowej. Także to by było na tyle. A teraz przejdziemy do ocen. Szósty zmysł. 9 na 10. Niezniszczalny 6 na 10, znaki 7 na 10 osada 5 na 10 kobieta w bekiny wodzie 1 na 10, zdarzenie 2 na 10 i ostatni władca wiatru 2 na 10 także oto cała kariera pana M. Nighta Shia Marana. wkrótce chcę zrobić jeszcze inne takie multirecenzje, jeszcze nie, nie jestem zdecydowany jakie, ale mam nadzieję, że będziecie tego równie ciekawi, co znaczy będziecie chętniej przesłuchać tak samo jak tej recenzji I to by było na tyle. Mówi dla Was Michał i życzę miłego dnia albo wieczoru.